GIGANCI Robert Schumann. Andrzej Sułek, dzień dobry. Ten ósmy, a zarazem końcowy odcinek cyklu GIGANCI poświęconego Robertowi Szumanowi zatytułowałem Schumana czas przedostatni, a poświęcę go temu okresowi w twórczej działalności kompozytora, który poprzedzał ostateczne załamanie nerwowe, Próbę samobójczą i na koniec odosobnienie w zakładzie Wędę niż ten dwuletni Szumana czas ostatni, smutny, tragiczny, zasnutym mgłą niedopowiedzeń i domysłów, ale też z całą pewnością już nie twórczy. Chronologicznie rzecz ujmując, ten odcinek będzie się częściowo pokrywać z zakresem odcinka poprzedniego poświęconego symfoniom. To będzie zarazem zdecydowanie najdłuższy z omawianych w tym cyklu okresów w życiu Szumana. Z pewnością najbardziej dramatyczny, a być może nawet odniosą Państwo wrażenie, że nieproporcjonalnie dużo muzyki i życia Szumana pozostało na tę ostatnią część z nim naszych spotkań. Sądzę jednak, że ten czas obejmujący w przybliżeniu okres od roku 1842 43 do roku 1854 to swego rodzaju rozbudowany epilog do twórczego życia Roberta Schumana. Dziś warto będzie zatem postawić sobie pytania i podjąć próbę odpowiedzi na nie. Co w tym czasie powraca i w jakiej skali w twórczości Szumana, w jakim wymiarze? Czy ten czas przedostatni to kontynuacja, rozwój czy schyłek? Rok 1841, czas symfonii i kameralistyki, to moment, gdy Schumann stopniowo porzuca preferencje dla jednego gatunku, badając, eksplorując coraz szersze pola twórczej aktywności, zarówno pod względem formalnym, jak obsadowym. A ujmując rzecz w największym skrócie, do połowy lat 40. Do momentu, gdy Schumann przeżywa swój pierwszy poważny kryzys depresyjny, jego muzyka zaczyna coraz wyraźniej przypominać strumień świadomości, a w życiu prywatnym, osobistym, jego stosunek do Klary zdradza coraz mocniej, coraz silniej narastającą wrogość. W poprzednim odcinku cyklu Giganci dużo uwagi poświęciliśmy symfoniom. Myślę, że druga symfonia C-dur op. 61, która jest muzycznym świadectwem tego czasu przełomu, przejścia przez moment depresyjnego kryzysu lat 1845 46 a jednocześnie nawiązuje do fascynujących w tamtym czasie Schumana technik polifonicznych, struktur kontrapunktycznych do B.A.C.H., motywu, który w drugim triu jest może trochę zakamuflowany, ale znając uważność i precyzję Schumana w tym zakresie na pewno nieprzypadkowy. Ta druga symfonia może więc stać się swego rodzaju mottem otwierającym dzisiejszą edycję, a zarazem nawiązaniem do poprzedniej. Zatem tradycyjnie w tej sferze, w tym gatunku Orquestre Révolutionnaire et Romantique i John Elliot Gardiner. A w naszym studiu ponownie pojawiła się pani doktor Agnieszka Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, przed nami ostatni etap opowieści o życiu i twórczości Roberta Schumana z naciskiem na twórczość. No ale musimy też zwrócić uwagę na te sploty biograficzno-twórcze. Połowa lat czterdziestych... Poważny pierwszy kryzys depresyjny w życiu Roberta Schumana i zarazem jego zwiększone zainteresowanie polifonią, twórczością Bacha, ale także w jego własnym pisaniu pojawiają się fugi organowe, pojawia się polifonia w twórczości symfonicznej, fortepianowej. Peter Ostwald w cytowanej przeze mnie wielokrotnie biografii opisującej życie i twórczość Roberta Schumana przede wszystkim z perspektywy jego kondycji mentalnej. Otóż Ostwald stawia tezę, że to zanurzenie się Schumana w tamtym czasie w świat ścisłych struktur, w rygor kontrapunktu i polifonii pozwalało mu okiełznać jego własny wewnętrzny niepokój. Stało się swego rodzaju antidotum na jego własne mentalne problemy. Jak z Pani perspektywy wygląda ta polifoniczna twórczość Schumana połowy lat czterdziestych. Jak on sobie radził z polifonią i kontrapunktem? Radził sobie bardzo dobrze. To była jedna z tych rzeczy, po które od razu kiedy sięgał, to robił je w sposób interesujący. Nawet jeśli one nie były tak porywające, jeśli nie są tak porywające dla słuchaczy jak na przykład fugi Mendelsona, to jest to niewątpliwie bardzo ciekawa i dobrze brzmiąca twórczość. Zarówno fugi organowe właśnie na temat BACH, jak i fugi fortepianowe. A przecież warto jeszcze pamiętać o studiach na Padalfligel czyli de facto kanonach z akompaniamentem pisanych na fortepian padałowy, twórczości porównywalnej można powiedzieć, czy tworzącej grupę z tymi fugami. I wydaje mi się, że ta hipoteza, czy teza Ostwalda, że właśnie kontrapunkt, czyli twórczość wymagająca skupienia, ścisłych struktur, ścisłego myślenia. myślenia. tak, zwłaszcza od kompozytora, który nie miał za sobą takiego treningu w latach młodzieńczych, a to jest przecież przypadek Szumana, Rzeczywiście to może działać jako taki impuls do bardzo intensywnego skupienia i wydaje mi się, że to jest analogia w ogóle do tego, co się działo w latach 30. w jego biografii twórczej, kiedy też przecież miał epizody bardzo trudne, jeśli chodzi o jego emocje, o psychikę i wtedy wydaje się, że radził sobie z tym właśnie skupiając się na takich bardzo precyzyjnie zakomponowanych, momentami powiedziałabym niepokojąco precyzyjnie zakomponowanych w dużych całościach, na przykład cykli miniatur, bo one pokazują, że on starał się panować nad każdym aspektem przebiegu dzieła muzycznego, więc wydaje mi się, że ten epizod, no bo to był epizod krótki, i z polifonią w połowie lat 40. to jest dokładnie to samo, tylko właśnie z użyciem techniki polifonicznej. To była pierwsza z sześciu fug op. 60 na temat B.A.C.H. Roberta Schumana. Na organach grał Guy Beauvais. Kiedy mniej więcej po dziesięciu latach Schuman podejmie próbę samobójczą, która ostatecznie doprowadzi go do azylu w Endenich, to w jego twórczości, w środkach kompozytorskich, jakich się chwyta, możemy odnaleźć te same narzędzia. Tu jest jakaś metoda, jakaś zasada, jakaś klamra spinająca jego życie? Tak, zważywszy na to, że w latach 50., w tych absolutnie ostatnich latach jego działalności kompozytorskiej, raz jeszcze wraca Schumann pośród wielu innych gatunków, obsad, które wtedy podejmował, raz jeszcze wraca właśnie do polifonii, wprawdzie już w lżejszej formie, bo to nie są fugi, tylko fugetty, nieco niższy stopień tej ścisłości konstrukcyjnej, ale jednak to jest właśnie taki refleks tej sytuacji z roku 45. To porozmawiajmy teraz przez moment o tym, co się dzieje w twórczości Szumana w tej dekadzie przedostatniej. Wiemy po pierwsze, że sporo się dzieje w jego życiu zawodowym. Z Drezna przenosi się do Düsseldorfu, bo oprócz komponowania on także dyryguje. Te jego spotkania z orkiestrami na gruncie kapelmistrzowskim nie są eufemistycznie rzecz ujmując pasmem sukcesów. W tym kontekście możemy także mówić o jego trzeciej i powrocie do czwartej symfonii, ale to był temat poprzedniego odcinka. Ja chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali przez chwilę o tym, jaki charakter miała twórczość Schumana w czasie tego względnego uspokojenia. Do czego Schuman nawiązywał ze swoich wcześniejszych etapów twórczości? Czy to była próba rozwijania tamtych metod i tamtych narzędzi? Czy to było chwytanie się zupełnie nowych środków i nowych metod, Czy to była twórczość w jakimś sensie naznaczona cały czas walką ze sobą? Jak pani to postrzega? To, o czym pan powiedział teraz, to tak zwany styl późny, który zawsze jest ciekawym zagadnieniem do rozważenia. U Schumana to jest bardzo specyficzna sytuacja właśnie ze względu na warunki życiowe, w jakich tworzy. Znaczy jego po prostu samopoczucie w owym czasie. Wygląda to tak, kiedy patrzymy na dzieła, które pochodzą z tych lat ostatnich, jakby on... Domykał rozdziały swojej twórczości, nurty swojej twórczości rozpoczęte w latach 30., w latach 40, zwłaszcza kiedy spojrzymy na te rzeczy najwybitniejsze, najciekawsze, o największej wartości artystycznej. W tym czasie Schumann chce się też zmierzyć z formą koncertu. Domyka koncert fortepianowy, który rozpoczął w roku 1841, a części drugą i trzecią dopisał w roku 1845. W 1850 pisze koncert wiolonczelowy. Arcydzieło? Chyba tak można powiedzieć. Z całą pewnością z perspektywy wykonawczej tak to jest traktowane i nic dziwnego. Ale wydaje się, że też jeśli chodzi o samą materię muzyczną, abstrahując od kwestii techniki wykonawczej, to jest to rzecz bardzo ciekawa, znakomicie brzmiąca, znów, podobnie jak w czwartej symfonii, tej ostatecznie czwartej, mamy do czynienia z dziełem niesamowicie silnie zintegrowanym pod względem materiałowym. Jednocześnie jest to dzieło bardzo zwarte, właśnie dokładnie tak samo jak czwarta symfonia. Trwa tylko 25 minut, mniej więcej 25 minut. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Na rękopisie Schumann zapisał słowo koncert sztyk nie koncert, nie koncerto, wygląda to tak, jakby podobnie jak na przykład w Fantazji op. 17, jakby on zabezpieczając się, oddalając od siebie perspektywę myślenia o tym, że znowu pisze wielką formę, że musi zrobić coś z cyklem sonatowym, tym zaklęciem koncert-sztik jakby oddalał od siebie strach przed tym, co zrobić z wielką formą. I powstaje rzecz znakomita, wynajmniej nieortodoksyjna, jeśli chodzi o cechy muzyczne właśnie cyklu sonatowego, ale jednocześnie, jeśli chodzi właśnie o konstrukcję, o poszczególne elementy tego cyklu, to w ramach stylu romantycznego mogąca funkcjonować jako dzieło absolutnie mistrzowskie. Czyli po raz kolejny powraca wątpliwość, tu być może artykułowana przez samego Schumana, czy i na ile potrafi się zmierzyć z formą cykliczną, z formą sonatową? Mówi pani, że on szukał alibi dla samego siebie, ale może on tak naprawdę chciał się też zabezpieczyć przed głosami krytyki z zewnątrz, przed zarzutami, że nie umie zgodnie z zasadami sztuki stworzyć formy sonatowej. To też możliwe, tak, ale wydaje mi się, że on od samego początku przecież no, stosował różne sposoby właśnie radzenia sobie z tym, co nie było dla niego rzeczą dobrze przyswojoną, czyli mówię tutaj właśnie o zasadach organizujących cykl sonatowy, przecież począwszy od sonat fortepianowych, o których mówiliśmy kilka tygodni wcześniej, on nie też starał się jakoś zorganizować, oswoić je, można powiedzieć. I to jest analogiczne działanie. Dla mnie to słowo koncert sztik funkcjonuje jak, jako jakiś rodzaj zaklęcia, oddalenia tego niebezpieczeństwa związanego z... z Ciężarem cyklu, sonatowego. cyklu tak. sonatowego. No, jeśli chodzi o koncert fortepianowy, to on też miał taki zamysł początkowy, że to będzie jednoczęściowy koncert no, sztyk i dopiero po pięciu latach zdecydował się dom A skutkiem przecież A skutkiem przecież jest cykl, który wprawdzie, no nie Częściowy, ale, ale trzyczęściowość dla koncertu jest absolutnie podstawowa, prawda? Tak. Więc tak. Mówimy o koncercie wiolonczelowym jako o arcydziele i tu się chyba zgadzamy my, zgadzają się wykonawcy. Wiolonczeliści mają ten koncert w swoim kanonie repertuarowym. No ale jest z ostatniego czasu Schumana koncert skrzypcowy i tu mamy już więcej wątpliwości. On nie został opatrzony numerem opusowym, sam, zresztą sam y, Schumann nie opatrzył go numerem opusowym. Dzieła przez samego Schumana przygotowywane do wydania kończą się na opusie 135. Od opusu 136 mamy kilka opusów tak zwanych pośmiertnych i Szuman tego koncertu skrzypcowego no właśnie nie wprowadził do tego swojego głównego nurtu twórczości, można powiedzieć. On też nie uzyskał numeru opusowego w numeracji opusowej pośmiertnej, czyli wyraźnie widzimy, że była zgoda między nim a Klarą, która no była główną decydentką o tym, co się dzieje z jego spuścizną, a zapewne Bramsem, który dla Klary był w owym czasie ogromnym wsparciem, że to nie jest rzecz, którą warto byłoby upubliczniać. No to dopowiedzmy, bo inspiracja do napisania koncertu skrzypcowego przyszła do Schumana od strony Józefa Joachima. Oni byli ze sobą zaprzyjaźnieni, mimo różnicy lat, od już dłuższego czasu, ale to Joachim napisał do Schumana list, w którym prosił go o napisanie koncertu skrzypcowego dla biednych skrzypków, którzy nie mają dość popisowego, koncertowego repertuaru. To był rok 1853 Schumann najpierw napisał jednoczęściową fantazję cedur na skrzypce i orkiestry opus 131. Joachim wykonał ten utwór z powodzeniem w Düsseldorfie i na fali tego sukcesu Schumann stworzył partyturę pełnowymiarowego, trzyczęściowego koncertu. Oto koncert, mam nadzieję, że Ci się spodoba, wydaje mi się łatwiejszy niż fantazja i daje więcej do roboty orkiestrze. Byłbym zachwycony, gdybyśmy mogli go usłyszeć na pierwszym tutaj w Düsseldorfie koncercie. No i tu zaczyna się historia nieszczęśliwa, bo Joachim nie wykazał entuzjazmu dla nowego koncertu. Odrzucił utwór, co zbiegło się z momentem, gdy Schumann zrezygnował z funkcji dyrygenta w Düsseldorfie pod presją orkiestry. Po śmierci Roberta Klara sprzeciwiała się publikacji koncertu, rękopis przekazała Joachimowi. On z kolei widział w tej partyturze symptomy choroby psychicznej Roberta Schumana. Pisał o pewnym zmęczeniu, o bolesnym kontraście w stosunku do innych utworów przyjaciela. W rezultacie postanowiono, że koncert nie ujrzy światła dziennego przez następne 100 lat. Dopiero strażnicy kultury aryjskiej w roku 1937, by stworzyć przeciwwagę dla żydowskiego koncertu Mendelssona, postanowili ożywić dzieło niemieckiego Roberta Schumana. No i tak koncert wszedł do repertuaru, choć nadal towarzyszą mu te wszystkie wątpliwości, które artykułowali i Clara Schumann i Józef Joachim. A jednak dla wielu wykonawców ten koncert jest świadectwem otwarcia Szumana na nową stylistyczną drogę. Był niezrozumiany, bo innowacyjny. A z drugiej strony ten koncert tak bardzo po szumanowsku łączy ideę formy sonatowej z fantazją. Dla jednych naznaczony szaleństwem niespójny, dla innych ekstrawagancki. Posłuchajmy teraz finału tego koncertu, w którym odzywa się echo jakby szopenowskiego poloneza. Czy to jeszcze jeden refleks młodzieńczych fascynacji Roberta Schumana u schyłku jego życia? Oto Izabelę Faust z Frajburską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Pabla Eras Casado. Izabelę Faust z Freiburską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Pabla Eras Casado w części finałowej koncertu skrzypcowego Demol Roberta Schumana. Oczywiście można dyskutować czy polonezowy krok tego finału to jest jakieś nawiązanie, to jest jakiś sentyment do Chopina, ale też nie ulega wątpliwości, że w późnym okresie twórczości Schumann powraca do pewnych gatunków, form, sposobów, organizacji materiału, które znamy z wcześniejszych okresów, na przykład z dekady fortepianu. I tu pierwsze, co przychodzi na myśl, to niezwykły cykl Waltz-Scenen op. 82. Lata 1848 1849 jak sytuuje się ten cykl w kontekście wcześniejszych cykli Roberta Schumana z dekady fortepianu? Czy to jest rozwój, czy to jest kontynuacja Stylistyczny krok naprzód? Nawiązanie na pewno, bo to jest oczywiste, zważywszy na to, że to jest kolejny cykl miniatur programowych, który mógłby swobodnie powstać w latach 30., w dekadzie lat 30. Skoro mówi pani, że mógłby swobodnie powstać w dekadzie lat 30., to wyczuwam, że to jest jakby wtórne w stosunku do tamtej twórczości. Czy to znaczy, że Schumann nie ma tu niczego nowego do powiedzenia w kwestii formy na przykład, czy sposobu traktowania tej romantycznej? fantastycznej aury programowości która była tak charakterystyczna dla jego kompozycji no właśnie tamtego wczesnego czasu, dekady fortepianu. Powiem w ten sposób. Większość z tych utworów rzeczywiście brzmi tak i wygląda tak, jakby powstała pod koniec lat 30. ale są dwie miniatury w tym cyklu, które wskazują na to, że gdyby Schumann pociągnął ten wątek, gdyby wrócił można powiedzieć na dłużej do samego fortepianu, sprzyjające okoliczności miał przy okazji, to być może powiedziałby jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Mam na myśli dwie miniatury. Ferrufe, czyli przeklęte miejsce i Vogel als Prophet, czyli taki jako prorok, jak to się tłumaczy na język polski. To są dwie rzeczy bardzo ciekawe pod względem brzmieniowym, również pod względem tonalnym, harmonicznym. Kiedy na nie spoglądamy, to widzimy, co mogłoby być, gdyby nastąpiły szczęśliwsze okoliczności niż te, które w istocie zaistniały w życiu Szumana. Oto więc werufene Stelle i Vogel als Prophet. Części czwarta i szósta z waltz Cenanopus osiemdziesiąte drugie. Gra Jan Chackmore. Thank you. Z pewnością kolejnym punktem odniesienia we wcześniejszej biografii twórczej Roberta Schumana będą pieśni, a może szerzej jego twórczość wokalno-instrumentalna. Rok pieśni to jest bardzo wyjątkowy moment. Po roku 1841 Schuman próbuje sił w gatunku oratorium, opery, próbuje sił w formach dramatycznych. Można więc odnieść wrażenie, że Schumann zaczyna postrzegać twórczość wokalno-instrumentalną w zupełnie innej, szerszej skali, z użyciem dużo bogatszych środków wykonawczych, aparatu wykonawczego. To prawda, ale niezależnie od tego, jak ciekawe są te czasami pojedyncze próby, jeśli chodzi o takie gatunki jak opera czy właściwe, prawdziwe, duże oratorium, czy powiedzmy pieśni, czy rodzaj utworów kantatowych przeznaczonych na obszerniejsze środki wykonawcze, niezależnie od tego, jak to są ciekawe realizacje tych różnych gatunków i zestawów obsadowych, to wydaje mi się, że i tak najwartościowsze rzeczy to jednak jest liryka na głos solowy z fortepianem, albo rzecz bardzo ciekawa właśnie pod względem obsadowym, mianowicie drugi opus pieśni hiszpańskich, hiszpańskie pieśni miłosne z opusu 138 z roku 49, czyli z tego roku, kiedy Schumann tworzył bardzo intensywne Intensywnie. i jeszcze nie wszedł w ostatnią fazę swojej twórczości związaną już z Düsseldorfem. A na czym polega to, co najciekawsze w pieśniach hiszpańskich? Mianowicie na obsadzie. To są pieśni, które poza obsadami solowymi wykorzystują również obsady duetowe, wokalne. W jednym przypadku kwartet wokalny, a partia instrumentalna to są dwa fortepiany. Czyli to jest taka fuzja myślenia lirycznego, wokalno-instrumentalnego z myśleniem kameralnym. Bardzo ciekawa rzecz, którą bardzo niewielu kompozytorów realizowało. Cały cykl, nawiasem, poprzedzony jest fortepianową introdukcją. W środku mamy także fortepianowe intermezzo. Posłuchajmy pierwszej i ostatniej części, czyli tego instrumentalnego wstępu i kwartetowego zakończenia. Oh, libes Liebeslieder op. 138 z liczącego 10 części cyklu przedstawiliśmy Państwu instrumentalny forszpil i ostatnią pieśń, dziesiątą kwartet Dunkler Lichtglanz. Czworo wokalistów Marlis Petersen, Anke Fondung, Werner Güra i Konrad Jarnot oraz dwóch pianistów Christoph Berner i Camillo Radicke. Trzeba przyznać, że niezwykłe brzmienie i zupełnie niezwykła obsada, bo w tym cyklu pieśni pojawia się zawsze dwóch pianistów, ale głosy wokalne zestawiane są w najrozmaitszych kombinacjach to warto podkreślić, choć nie to jest z punktu widzenia czysto materiałowego najciekawszym momentem w późnej liryce wokalnej Szumana. Bo jeśli chodzi właśnie o ten moment kulminacji artystycznej, to wskazałabym zdecydowanie na wiersze królowej Mary Stewart, które w istocie nie były umuzycznieniem jej tekstów, tylko były to teksty Gisberta von Finke, który z kolei sparafrazował wypowiedzi królowej Mary Stewart. Ogromnie ciekawe opus, ogromnie ciekawe dzieło, mianowicie pięć tylko pieśni, bardzo krótki Cykl, To jest rok 52, i tam widzimy, że Schumann w tym specyficznym materiale literackim odnajduje inspirację do tego, aby odstąpić od tej zasady, która organizowała większość jego wcześniejszych cykli, czy to wokalno-instrumentalnych, pieśniowych, czy to fortepianowych. Tam prawie w ogóle nie widać stosowania zasady kontrastu. One są tak niesamowicie refleksyjne, uspokojone i zwróciłabym uwagę na dwie ostatnie pieśni. Pożegnanie ze światem i modlitwa, to trochę wygląda tak, mimo tego, że to jest rok dopiero 52, czyli jeszcze nie ta najgorsza faza, która bezpośrednio poprzedzała próbę samobójczą Szumana, ale to wygląda tak, jakby on w tych pieśniach jakby sam się żegnał ze światem. I ta niesamowita głębia wyrazu, z jaką tam mamy do czynienia, jakby wynikała po prostu z tego, że on myśli o sobie, choćby w tych dwóch ostatnich pieśniach. Wiersze królowej Marii Stuart, pieśni czwarta i piąta, pożegnanie ze światem i modlitwa. Śpiewała wipkę Leimkul przy fortepianie Gerald Huber. To rzeczywiście muzyka przeniknięta jakimś duchem rezygnacji, przeczuciem, a może poczuciem kresu. I mam też wrażenie, że podobny ton dochodzi do głosu w fortepianowym cyklu Gesänge der Frühe. Zdecydowanie Gozengue der są takim refleksem wierszy królowej Marii Stewart, Zauważamy tam dokładnie tę samą sytuację, wycofanie tej intensywności, tego intensywnego wyrazu dramatycznego, który przecież naprzemiennie z tą zabiańską wyrazowością był obecny w większości cykli miniatur fortepianowych czy lirycznych. Tutaj mamy do czynienia właśnie z takim głęboko refleksyjnym, też pięcioczęściowym przebiegiem i można powiedzieć, że to jest taki rodzaj apendiksu do tego pieśniowego żegnania się, choćby z twórczością. Tak kończy się cykl Gesenge der Friere", metafizyczna zagadka chciałoby się powiedzieć i myślę, że tak też odczytuje cały ten cykl, tak go rozumie Piotr Anderszewski, którego słuchaliśmy w tym właśnie nagraniu. Pani doktor, czas skończyć nasz cykl spotkań z Robertem Schumanem, więc na koniec może jeszcze refleksja. Powiedzmy o tym, o czym nie powiedzieliśmy, co nie zmieściło się w naszej ośmioodcinkowej opowieści w cyklu Giganci. A o czym jednak warto pamiętać, gdy myśli się o Robercie Szumanie i jego twórczości? Na pewno właśnie o tych większych rzeczach, czy też całkiem dużych rzeczach wokalno-instrumentalnych, o jego operze. Genovefa. Tak. O oratorium Rai i Peri. O tych różnych jego dużych, niecyklicznych rzeczach, nie będących cyklami pieśni niewielkich, ale też właśnie wokalno-instrumentalnych, którym warto się przyjrzeć, bo to są momentami jednorazowe właśnie próby odpowiedzi na pytanie, jak dany gatunek, dana obsada, będzie mi pasowała. Warto generalnie rzecz biorąc zwrócić pilniejszą uwagę na Schumana po roku pieśni i poza wielkimi rzeczami orkiestrowymi czy kameralnymi, bo tam jest całe mnóstwo utworów ogromnie wdzięcznych, znakomicie brzmiących i pokazujących jego wrażliwość właśnie poza tymi najważniejszymi momentami jego twórczości. I już zupełnie na koniec. Co by było, gdyby nie było Schumana? Innymi słowy, jaki wpływ wywarł Robert Schumann na swoich następców? Gdyby nie było Schumana, choćby w muzyce fortepianowej, gdybyśmy tylko do tego się odnieśli, a przecież na przykład pieśni Schumana były ciekawą nową propozycją po pieśniach Schuberta, ale nawet w samej muzyce fortepianowej, ani twórczość Chopina, niezależnie od tego jak najbardziej mistrzowska, ale skupiona na zupełnie innym spektrum gatunków, ani twórczość Mendelsona który był autorem pieśni bez słów i ten gatunek utrwalił, bo przecież pozostawił po sobie kilka zeszytów tych pieśni bez słów. I to bardzo ważna pozycja z punktu widzenia gatunku. Ani list, niezależnie od tego, jak ogromny ślad pozostawił po sobie właśnie w myśleniu o możliwościach brzmieniowych fortepianu, brzmieniowych, fakturalnych, tonalnych, bo przecież harmonie listowskie to coś najbardziej zaawansowanego obok finału sonaty bemol Chopina i kilku jeszcze jego fragmentów to nie byłoby wątku cykli niesonatowych, programowych często, to jest chyba najciekawsze zjawisko, bo tutaj ani bagatele Beethovena, ani Intermecji, czy zwłaszcza małą Musico Schuberta, one nie otwierały tego rodzaju twórczości. Więc gdyby nie było Schumana i jego na przykład właśnie dekady lat 30 nie byłoby znacznej części, bardzo wartościowej i bardzo wielokrotnie dobrej artystycznie twórczości nie tylko drugiej połowy XIX wieku, ale też lat późniejszych. Przecież wizja ulotne Prokofiewa na przykład no to chyba nie jest pokłosie bagatel Betowena, niezależnie od tego, jak interesujące i artystycznie ciekawe są to dzieła. Ta część jego spuścizny jest po prostu odpowiedzialna za bardzo ważną gałąź twórczości muzycznej, która rozrastała się i rozkwitała w kolejnych latach. Pani doktor Agnieszka Chwiłek, Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. To była puenta naszych rozmów, które prowadziliśmy od ośmiu tygodni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była ogromna przyjemność. Odwzajemniona. A ja pozwolę sobie jeszcze na krótką kodę. W 1853 roku dwudziestoletni Brahms odwiedził Schumannów w Düsseldorfie, przynosząc list polecający od Józefa Joachima. I Klara, i Robert byli zachwyceni jego muzyką. Schumann zdążył jeszcze napisać mu entuzjastyczną recenzję w Noe Zeit Schiff für Musik. Wkrótce Brahms stał się niemal członkiem rodziny. Pięć miesięcy później Schumann podjął próbę samobójczą, rzucając się do Renu. Czy to zbieg okoliczności? Czy obawiał się, że jego pozycję i kompozytora, i męża może zająć młodszy? Inne teorie sugerują, że on sam był nieco zakochany w bramsie. Odratowanego Schumana na jego własną prośbę Klara umieściła w zakładzie w Endenich. Klara odwiedziła go tam dopiero, gdy był na łożu śmierci, dwa lata później. Za jedną z prawdopodobnych przyczyn jego umysłowej choroby uważa się syfilis, którego nabawił się w młodości. Ostatecznie jednak ponoć Wazylu Wendyniś zagłodził się na śmierć. Klara przeżyła go o 40 lat. Jej przyjaźń z Bramsem nie wygasła, przetrwała i stała się jedną z legend XIX-wiecznego życia muzycznego. Ale była też zawsze wierną depozytariuszką twórczości swojego zmarłego męża. Tak kończy się ta historia. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.